Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i Sabatu. I jeszcze ta sama historia z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału. Od pierwszego wiersza Mateusza 12:1. W tym czasie szedł Jezus w Sabat wśród zbóż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 Chociaż dziś czytamy z Ewangelii, nadal rozważamy pierwszą księgę Samuela. A w szczególności znaczenie incydentu w Nob, gdzie Dawid otrzymał od kapłana Achimeleka chleby pokładne. Pan Jezus zaatakowany przez faryzeuszy, starannie przestrzegających rabinistycznych przepisów dotyczących święcenia sabatu, odwołuje się do tego właśnie incydentu, aby dowieść faryzeuszom ich błędnej interpretacji Bożego prawa. Faryzeusze są przykładem religijności, która przykłada wielką wagę do posłuszeństwa literze prawa. Skrupulatności w zachowywaniu przepisów i regulacji dotyczących zewnętrznych zachowań, natomiast jest ślepa na ducha prawa, na podłoże tych nakazów czy też zakazów. Okazuje się, iż można, starając się wypełniać pismo, popełnić faryzejski błąd i w zaślepieniu obrażać Boga, sądząc, iż mu się służy, dźwigać zbędne ciężary i potępiać niewinnych. Jest to dość śliski temat, gdzie łatwo pobłądzić i dlatego proszę Was o wytężoną uwagę, o skupienie i rozsądzanie poruszanych treści. Jeśli pojawią się jakieś pytania, wątpliwości, to mamy w środę spotkanie, gdzie możemy o tym porozmawiać. Po pierwsze, musimy rozważyć, co wydarzyło się w Nobę. Co uczynił Achimelek, dając Dawidowi chleby pokładne? Czym te chleby Różniły się od zwykłego chleba. Otwórzmy proszę trzecią księgę mojżeszową, 24 rozdział. Tutaj Bóg przez Mojżesza podaje różne przepisy dla swojego ludu. I od wiersza piątego czytamy takie słowa. Weźmiesz też przedniej mąki. Przednia mąka to dobra mąka, wyższego gatunku mąka. Weźmiesz też przedniej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków. Każdy placek z dwóch dziesiątych efy mąki. No, były dosyć spore placki, duże. Ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem. Następnie na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było na tym chlebie ofiarą przypomnienia, Ofiarą ogniową dla Pana. W każdy sabat będzie się je nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze. Będą one należały do Aarona i do Jego Synów, będą je jedli w świętym miejscu, gdyż jest to świętość nad świętościami z ogniowych ofiar dla Pana jako należność wieczysta. A więc tutaj mamy Boże prawo. Tutaj mamy Boże zarządzenie co do chlebów pokładnych. Myślę, że jest jasne, klarowne, nie trzeba go wyjaśniać. I oto głodny Dawid przybywa do Nob, gdzie w tamtym czasie znajdował się przybytek i prosi kapłana o trochę chleba dla siebie i dla swoich żołnierzy. I w odpowiedzi kapłan rzekł Dawidowi nie mam pod ręką chleba zwyczajnego. Jest tylko chleb poświęcony. I zgodnie z zakonem, ściśle według litery prawa tego chleba nie wolno było jeść nikomu innemu, jak tylko samym kapłanom. Co powinien był zrobić Achimelek? Jak postąpilibyście na jego miejscu? Macie wyraźne Boże prawo, które mówi, tak i tak będziesz postępował z tym chlebem. I oto przychodzi człowiek, Boży człowiek, który jest w takiej potrzebie, w takiej sytuacji i mówi, daj mi cokolwiek masz, pięć chlebów, cokolwiek masz, daj mi. Jestem głodny, mam jeszcze ze sobą różnych mężów, daj co masz. Nie ma nic innego. gdybym miał zwykły chleb, dałbym mu zwykły chleb, ale nie ma. Natomiast jest ten chleb, który jest tylko dla kapłanów. Gdybyśmy nie znali całego tła może, Gdybyśmy nie znali, gdybyśmy nie mieli tego, co Pan Jezus o tym mówi. Ciekawe było, jakbyśmy na ten temat mogli sobie podyskutować. Gdybyśmy mieli tylko to, co zapisane jest w Starym Testamencie, to, co zrobił Achimelek. Czy wtedy uznalibyśmy, że postąpił dobrze? Czy też uważalibyśmy, że dopuścił się jakiegoś przestępstwa, zgrzeszył, złamał Boże Słowo? Czy złamał Boże Słowo? Trudne sprawy. Gdyby Achimelek był gorliwym faryzeuszem, to sądzę, że odprawiłby Dawida z Bożym błogosławieństwem i z pustymi rękami. Jednak Achimelek uznał za słuszne, aby złamać literę prawa, aby zachować ducha tego prawa. Dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było tam innego chleba, jak tylko chleby pokładne, które usuwa się z przedoblicza pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć świeże. I Pan Jezus powołuje się na ten czyn Achimeleka jako argument usprawiedliwiający działanie jego uczniów w dzień sabatu. Według faryzeuszy, Zrywanie kłosów było pracą, i uczniowie według nich grzeszyli, pracując w sabat. Bo co mówi zakon? Sześć dni będziesz wykonywał, przepraszam, sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Czy więc uczniowie zgrzeszyli, a Pan Jezus powołał się na czyn kapłana, który też zgrzeszył, dając Dawidowi święte chleby, których nie wolno mu było dać? Ciekaw jestem, ilu ewangelicznych chrześcijan dzisiaj, gdyby nie mieli tego wyjaśnienia Pana Jezusa. Mogłoby sądzić, że tak właśnie jest. Myślę, że znaleźliby się tacy zakonoznawcy, którzy Powiedzieliby tak, Achimelek popełnił błąd, Achimelek zgrzeszył i Pan Jezus nie miał prawa powoływać się na taki przykład. Potępiliby samego Syna Bożego. Dla nas jednak, którzy wierzymy w nieomylność Pana Jezusa, powstaje do rozwiązania dylemat. Jak mamy być wierni nakazom Pisma, nie popełniając przy tym błędu faryzeuszy? Po pierwsze, litera Słowa Bożego nie jest tym samym, co duch Słowa Bożego. Jaka jest różnica między literą Słowa a duchem Słowa? Litera zawiera konkretne przepisy, regulacje szczegóły obrzędów i ceremonii. Duch zawiera ogólne, fundamentalne zasady, esencje moralności, esencje moralnych i duchowych powinności. Na przykład Pan Jezus zebrał wszystkie przepisy i nakazy zakonu, które moglibyśmy nazwać literą, i streścił je w dwóch przykazaniach które moglibyśmy określić mianem ducha zakonu. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Pan Jezus powiedział, to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. I Pan Jezus dodał, na tych dwóch przykazaniach opiera się Cały zakon, całe prawo i prorocy. A więc litera opiera się na duchu, tak jak dom opiera się na fundamencie. Całe prawo mojżeszowe, moralne, ceremonialne i polityczne, było oparte na wielkich zasadach rządzących relacją między Bogiem a Jego ludem. Kiedy Bóg na przykład nakazuje dzieciom szanować ojca i matkę, okazywać im posłuszeństwo i należną cześć, to w ten sposób objawia nam swoje ojcostwo, Jego prawo do nas, Jego miłość, Jego mądrość i opiekę nad nami. I nam wszystkim nakazuje się podporządkowanie Jemu jako Ojcu i czczenie Go jako naszego Ojca. Kiedy Bóg zakazuje nam kłamać, to objawia nam swoje umiłowanie prawdy i to, że On zawsze mówi prawdę. Objawia nam pragnienie budowania relacji opartych na zaufaniu i szczerości. Każde stwierdzenie, każde prawo jest formą esencji, jest ciałem dla ducha, jest narzędziem do wykonania pracy umysłu, który się tym narzędziem posługuje. Litera opisuje zewnętrzne działania. Zachowania, wymagane od nas reakcje. Duch natomiast definiuje przyczyny tego działania. Motywy stojące za wykonywanymi czynnościami. Cele, do których te czynności mają nas prowadzić, dokąd mają zmierzać. Na przykład mamy chwalić Boga. Jest to ogólna duchowa zasada. Mamy być chwalcami Boga. Powstaje pytanie, jak? W jaki sposób? Potrzebujemy litery, która pomoże nam tę zasadę praktycznie realizować. Zobaczcie, że ludzie na przestrzeni wieków, i Pismo Święte o tym mówi, nie bacząc na literę, jak mają wielbić Boga, wielbili Boga w taki sposób, jaki sądzili, że Bogu się podoba. Ludzie sami wymyślili różnego rodzaju formy wielbienia Boga, które dla Boga są obrzydliwością. I tak... Ludzie wielbili Boga, składając ofiary ze swoich dzieci. Tak bardzo kochali Boga, że byli gotowi poświęcić dla Niego swoje dzieci i zabić je na ołtarzu. Wow, jaka miłość dla Boga. Jakie poświęcenie. A Bóg na to patrzył i nigdy tego od was nie żądałem. Nigdy takich ofiar nie oczekiwałem. A jednak ludzie doszli do wniosków, że w ten sposób mogą wielbić Boga, zabijając swoje dzieci. Ludzie doszli do przekonania, że mogą wielbić Boga, kalecząc swoje ciała. I kaleczyli się do Bogiem tak, że krew się z nich lała. I wiecie, że do dzisiaj niektórzy to czynią. I w ten sposób Go chcą chwalić. Ale Bóg mówi, gdzie ja o tym mówię? Ja nie oczekuję od was takiej ofiary, takiego uwielbienia. Ludzie doszli do przekonania, że mogą wielbić Boga w różnego rodzaju orgiach i libacjach. I że to się Bogu podoba. Kiedy przed Jego obliczem się upiją, kiedy się nażrą, kiedy dopuszczą się jakichś obrzydliwości cielesnych. I że to będzie Bogu miłe, że w ten sposób go uczczą. I są takie religie, które tak czczą Boga, w ten sposób. A więc potrzebujemy litery, potrzebujemy regulacji. W jaki sposób? Ogólna zasada mówi, wielbi Boga, ale to nie tak jak tobie się podoba, nie tak tobie się wydaje. Nie tak dzisiaj ludzie sobie wymyślają, że pomachają flagami w kościele, że zrobią jakieś dziwne rzeczy w kościele i mówią, chwalimy Boga. Kiedy Bóg mówi. Gdzie ja tak wam powiedziałem, że macie mnie tak chwalić? Gdzie ja wam powiedziałem, że czerwony krew, że czerwony kolor na fladze to oznacza krew Jezusa? Że zielony kolor to oznacza ducha? Że to czy tamto? Ludzie sobie wymyślają różne rzeczy i myślą, że w ten sposób będą chwalić Boga. Kiedy Bóg nic na ten temat nie mówi. Są to wymysły i nauki ludzkie. I jakąkolwiek sferę spojrzymy, gdzie jest jakaś głęboka duchowa nauka, jest też litera, która mówi, jak tą naukę w praktyczny sposób mamy Wprowadzić w życie, żeby się Bogu podobać. Oto litera słowa mówi, ofiaruj Bogu dziękczynienie. Podziękuj Mu za to, co masz. Bądź wdzięczny za wszystko i we wszystkim. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony. Kiedy przychodzisz do Boga i widzisz swoją nędzę. Kiedy przyznajesz się do swych grzechów. Kiedy uniżasz się przed Nim i wywyższasz Jego. To jest Jemu miła ofiara. Posłuszeństwo jest lepsze niż rzeźne ofiary. Pismo mówi, pokłońmy się przed Nim, padnijmy na twarz, podnieśmy ręce, wznieśmy głos, zaśpiewajmy Mu pieśń. To jest litera, która pokazuje nam, jak możemy wypełnić tego ducha chwalenia Boga. Z drugiej strony dobrze wiemy, że można wykonywać co do joty wszystkie polecenia litery i nie wypełnić Ducha, który stoi za literą. A więc możesz pięknie śpiewać, możesz klękać i padać na twarz i wcale nie wielbić Boga. Co więcej, litera może stać w sprzeczności z duchem. To oczywiście nie jest żadna sztywna zasada. Dzisiaj ludzie, którzy tak to robią, ale to nie jest prawda. Jak już powiedzieliśmy, Generalnie litera jest ucieleśnieniem ducha, a więc to nie jest zasada, że litera jest zawsze przeciwna duchowi. To jest absurd. Są jednak sytuacje, kiedy tak jak Dawid Znok czy uczniowie Pana Jezusa zrywający kłosy w dzień sabatu, są sytuacje, kiedy ślepa, ślepe trzymanie się litery słowa staje się walką z duchem słowa. I tak jak powiedziałem wcześniej, jest to bardzo trudna kwestia. Wchodzimy tu na naprawdę niebezpieczny teren, gdzie nasze grzeszne skłonności i nasze samolubstwo mogą nas odwieść od posłuszeństwa Bogu w imię podążania za duchem. Wielu ludzi dzisiaj próbuje usprawiedliwić swe grzechy i niegodziwość lekceważąc, Literę słowa. Kiedy próbujesz ich napomnieć, wskazując na Boże słowo, mówią: Bracie, ty chcesz mi narzucić zakon, ty trzymasz się litery, a nie ducha. Nie rozumiesz, że żyjemy w innych czasach, mamy nowe objawienie. Oto Pan czyni rzecz nową. Gdzie duch Pański, tam wolność wyrwają z kontekstu te różne miejsca Słowa Bożego i tworzą sobie formę religii, w której nie ma tak naprawdę żadnej Bożej regulacji, ale oni sami stają się regulacją dla tego, co jest słuszne. Jeśli to sprawia im poczucie, że czują się dobrze, że w sercu mają wrażenie bliskości z Bogiem, to mówią: Jakże ty śmiesz to krytykować? Jakże ty śmiesz się temu przeciwstawiać? Jakże ty wytykasz mi jakieś wiersze, kiedy ja czuję, że to jest z Boga? I oto ludzkie uczucia, ludzkie własne opinie i odczucia decydują o tym, co się podoba Bogu, a nie regulacje, nie litera, którą Bóg dał, żeby nam powiedzieć, żebyśmy się nie zgubili, żebyśmy się nie pomylili. Prawda jest taka, że nadal potrzebujemy wskazówek, napomnień, dyscypliny i hamulców zakonu i litery. Powiedziawszy to, podkreślam, że litera może być stosowana niewłaściwie do przypadków i do sytuacji, które wykraczają poza daną literę. Tutaj swego czasu spędziliśmy dużo czasu studiując Księgę Hioba. I przysłuchiwaliśmy się stwierdzeniom przyjaciół Hioba. Ich słowa są pełne głębokiej mądrości i dobrych rad. Problem w tym tylko, że nie pasują do adresata. Ich diagnoza była błędna. Hiob cierpiał zupełnie na inną chorobę i potrzebował innego lekarstwa. Ale czy w takim razie możemy uznać, że wszystko, co powiedzieli przyjaciele Hioba, było nonsensem i kłamstwem? W rzeczy samej nie. Ale w przypadku Hioba ich słowa nie przyniosły żadnego pożytku, a jedynie szkody. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kaznodzieje, czy nawet nieraz tutaj słyszałem już na, tym, na naszym zgromadzeniu, że ktoś czytał z księgi Hioba, rzadko kiedy ludzie czytają to, co Hiob powiedział bo to nie jest tak piękne i tak zniosłe, Dużo bardziej jesteśmy w stanie zgodzić się z tym, co jego przyjaciele przypowiedzieli, bo jest w tym ogólna mądrość, co oni mówią. Jest tym ogólna prawda, z którą się zgadzamy, która jest zgodna z objawieniem Pisma, ale nie w sytuacji Hioba. I to był ich błąd. Wzięli ogólną prawdę i zastosowali ją do Hioba i się grubo pomylili i skrzywdzili go, i obrazili Boga. Litera w swym zastosowaniu może być, nie zawsze jest, ale może być zawężona do konkretnych osób, do konkretnych miejsc i czasów. Duch natomiast jest wszechzawierający i ponadczasowy. I teraz sprawdziam dla was, jak uważnie mnie słuchacie. Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział do swoich uczniów Jeśli wtedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Co to jest? Duch czy litera? Nieco później Pan Jezus dodał Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Co to jest? Duch czy litera? Liter. <grywa> no to w <śradę> podyskutujemy. <grywa> Jeśli myjąc komuś nogi prawdziwie wyrazisz swoją postawę sługi, i chrześcijańską miłość. I ten ktoś, to zrozumie i to przyjmie w ten sposób, to wierzę, że postąpisz według ducha. Jeśli jednak tym samym aktem umycia komuś nóg ogłosisz swą pokorę, jeśli zawstydzisz brata lub siostrę, jeśli postawisz ich w sytuacji, w których poczują się nieswojo czy niezręcznie, to czy postępujesz według ducha, czy według litery wbrew duchowi? Kluczową sprawą w ocenie, czy dane postępowanie jest zgodne z duchem, jest zastanowienie się i zbadanie, jaki jest zamysł ducha danego przykazania, przepisu czy nauki. Faryzeusze tak rygorystycznie pilnowali, aby sabat był przestrzegany, że zagubili sens nadania sabatu. Skupili się na roztrząsaniu najdrobniejszych przepisów dotyczących odpoczynku do tego stopnia, że sabat stał się ciężarem i znojem zamiast dniem odpoczynku i radości w Bogu. Pan Jezus natomiast wskazał na ducha stojącego za dniem sabatu i powiedział, sabat ustanowiony jest dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Oraz Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Jeśli dane formy święcenia Sabatu nie przynoszą człowiekowi korzyści w postaci fizycznego, emocjonalnego i duchowego odpoczynku, jeśli nie kierują duszy człowieka na Pana Sabatu, to są martwą literą, która zabija ducha. Pan Jezus zapytał rozłoszczonych uczonych w Piśmie, Zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? A co jeśli ratowanie życia oznacza pracę w sabat? Mamy problem. I oczywiście faryzeusze stali na stanowisku, że żadnej pracy, Oczywiście jak to ich ich wół by wpadł do studni, czy coś takiego by się im przydarzyło, no to wtedy, Pan Jezus mówi, co, nie wyciągniecie? Zapytuję Was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie ocalić, czy zatracić? To są pytania, które musimy sobie zadawać, aby dociekać, jaki jest duch stojący za literą. Pan Jezus ubolewał nad ignorancją religijnych przywódców, mówiąc, gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Co symbolizowało te dwanaście chlebów kładzionych w przybytku Jahwe każdego sabatu? Dwanaście plemion Izraela, to mój o przymierzu między Bogiem a jego, jego ludem. Dwanaście plemion Izraela, ich poświęcenie i ich oddanie Bogu. To była święta metafora ich dedykacji Bogu. Prawo nakazywało spożywanie tych chlebów wyłącznie kapłanom, aby nie zatracić głębokiego duchowego znaczenia tego symbolu, aby nie spowszednić wymowy tego rytuału. Kiedy jednak pojawił się głodny syn Izraela i nie było innego chleba, którym można byłoby go posilić, Achimelek uznał za słuszne, by złamać literę i tym samym zachować ducha miłości synów Izraela, który stał za tym przepisem. Pan Jezus, powołując się na to właśnie wydarzenie, napomina faryzeuszy i wszystkich nas, gorliwych zelotów, Gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Jak łatwo w gorliwości i żarliwości naszych przekonań potępić niewinnych. Znając jednak przewrotność naszych serc, strzeżmy się przed liberalnym łamaniem litery dla zaspokajania naszych własnych grzesznych rządów, nazywając to postępowaniem według Ducha. Jeśli jesteś przekonany w Panu, że dany czyn przyniesie Bogu chwałę, uśmierci Twoje cielesne porządliwości, ubłogosławi Twoich bliźnich, przyniesie zbudowanie ciału Chrystusa, to jest duże prawdopodobieństwo, iż jesteś na bezpiecznej drodze wyznaczanej przez Bożego Ducha. Jeśli natomiast masz wątpliwości co do którejś z tych wskazówek, co do tych celów, prawdopodobnie idziesz za głosem ciała. Litera nie może być u nas w pogardzie i dowolnie arbitralnie lekceważona. Musi natomiast pokrywać się z zamysłem Ducha, który za nią stoi. I ponad wszystko nasz Pan, Jezus Chrystus, musi być poczytywany za suwerennego prawodawcę i doskonałe ucieleśnienie Bożego Prawa, prawdziwe źródło ożywiającego Ducha. Tak jak czytamy w liście do Kolosan, Chrystus wszystkim i we wszystkich. Powstajmy proszę do modlitwy. Kochany Ojcze, dokładnie wiesz, na ile chcemy być Tobie posłuszni, na ile z drżeniem podchodzimy do Twego Słowa. Czy rzeczywiście jest w nas ta gorliwość, by szukać Twojej woli, by poznawać Twoje drogi, by całe nasze życie poddać Tobie i nie żyć dla siebie samych, ale żyć dla Ciebie, ku Twemu upodobaniu, i widzimy, że nawet w takiej gorliwości, nawet w takim szczerym zadedykowaniu się Tobie można utknąć, skupiając się nie na tym, co trzeba, albo opacznie, błędnie interpretując Twe słowo. Jakże potrzebujemy tej mądrości z góry, Twojego światła, Panie, Twojego zrozumienia, by nie błądzić, by nie pójść za głosem liberałów, na których nie liczą się żadne zasady, ale wszystko wolno. Wszystko jest jakoś wytłumaczone miłością do człowieka, potrzebą człowieka, koniecznością życia w dzisiejszym, współczesnym świecie pełnym grzechu, nieprawości, gdzie każdą ludzką porządliwość, każde ludzkie zło można usprawiedliwić, można tak przedstawić, że staje się koniecznością. Zachowaj nas, Panie, od tej drogi, zagłady, radosnej głupoty, w której ludzka twórczość i wszelkie obrzydliwości ludzkiego serca znajdują błogosławieństwo jakiejś części Kościoła. Zachowaj nas, Panie. Strzeż nas przed tą faryzejską religijnością. Zachowaj nas, Panie, przed wstawianiem litery ponad duchem, który za nią stoi. Panie, w tych sytuacjach, gdzie Przychodzi nam się zmagać z literą, z doświadczeniem w życiu ludzi, z sytuacjami, które na naszej drodze się pojawiają. I z jednej strony słyszymy takie rady, z drugiej strony słyszymy inne rady. Jedni nam mówią, że to jest słuszne, inni mówią, że co innego i gdzieś zaczynamy się gubić. Prosimy o Twą pomoc, prosimy o Twe światło, prosimy o Twe zrozumienie. Prosimy, byś dał nam dostrzec te niezmienne, fundamentalne prawdy, które stoją za Twym Słowem, za tymi różnymi konkretnymi przepisami, nakazami, zakazami. Aby umieć je zastosować we właściwy sposób, aby Ciebie nie obrazić, aby nie porzucić Twoich dróg, nie obrać naszych własnych ludzkich, które mogą nam się wydawać dobre, ale w końcu prowadzą do śmierci. Prosimy o ducha zrozumienia, a nie sposób dotknąć wszystkich przykładów, wszystkich tutaj możliwości, nie sposób stworzyć księgi, która zawierałaby wszystkie przepisy. Prosimy o ducha mądrości, prosimy Panie, by Twój Święty Duch ożywiał Twe Słowo, pomagał nam wprowadzać je w życie ku Twemu podobaniu, ku Twojej chwale. Prosimy o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.